Odcinek 11. Doradcy proponowali mu pozostanie w Moskwie. Dotychczasowe gorzkie doświadczenia sporów kompetencyjnych prowadzonych przez carskich wojewodów w obliczu przeciwnika i wielokrotne fiasko wypraw przeciw Tatarom spowodowały, że monarcha odrzucił przedstawione projekty oddania dowództwa w inne ręce. Iwan odrzuci również rady Szacha Alego, dowodzącego, że zima będzie najlepszą porą dla przedsięwzięcia ekspedycji zbrojnej. Wyprawa rozpoczęła się w połowie czerwca. Postanowiono, że główne siły rosyjskie popłyną łodziami, zar zaś pospieszy za nimi lądem. Podjęta w tym samym czasie próba dywersji tatarskiej z Krymu zakończyła się rozbiciem napastników w rejonie Kołomny i Tuły. Natychmiast zmieniono plany kampanii, aby uchronić monarchę przed atakiem, który mógł grozić jeszcze ze strony Tatarów Nogajskich. Wojsko prowadzone przez wojewodów ruszyło do Swijarszka przez Riazań i Mieszczerę, natomiast oddziały dowodzone przez cara przez Włodzimierz i Murom. W czasie przemarszu okazało się, że Iwan miał rację, upierając się przy letnim terminie wyprawy. Wojsko nie miało żadnych trudności z zaopatrzeniem. Lasy pełne były zwierzyny, a na polach dobiegały końca pierwsze zbiory. Łączone armie rosyjskie osiągnęły Swijaszsk 13 sierpnia. Wieść o wyprawie Iwana i prawdopodobnym bliskim już końcu samodzielnego bytu Hanatu Kazańskiego rozeszła się szybko. W Swiaszku pojawili się kupcy, dostawcy produktów, rzemiosła i żywności. Wszystkiego było w brud, a rozrzucone pod twierdzą obozy bardziej przypominały jarmark niż ekspedycję wojskową. Po tygodniu przeprawiono się przez Wołgę, rozpoczynając oblężenie Kazania. Obecność cara okazała się zbawienna dla Rosjan. Nie dopuszczał myśli wycofania się z twierdzy bez osiągnięcia zamierzonego celu. Nie zwracał też uwagi na przeciwności losu, które w innym wypadku byłyby uznane za niepomyślne wróżby. Gdy gwałtowna burza zwaliła namioty i zatopiła część łodzi, rozkazał naprawić uszkodzenia i podciągnąć posiłki. Nie tylko osobiście dopilnował odpowiedniej dyslokacji wojsk, ale również nieustannie, dniem i nocą, sprawdzał stan przygotowań do generalnego szturmu. Nie pozwalał na samowolne wypady przeciw nieprzyjacielowi, niechcąc doprowadzić do przedwczesnego osłabienia armii. Siły oblegających pięciokrotnie przewyższały liczbę obrońców. Mimo to car nie ryzykował natychmiastowego ataku. Przygotowywano wieże oblężnicze. Budowano nasypy tak, że wkrótce kazań otoczono drugim wałem, z którego artyleria rosyjska kartaczowało oblężonych i wzniecała pożary w mieście. Próby udzielenia pomocy z zewnątrz zostały udaremnione przez wojska moskiewskie. Rozbijany, palony i systematycznie niszczony Kazań bronił się jednak z bezprzykładnym bohaterstwem. Nie pomogła carowi nawet publiczna egzekucja kilkuset jeńców tatarskich, którą urządził na oczach obrońców. 4 września wysadzono w powietrze podziemny korytarz, którym dostarczano wodę do miasta. Od tej chwili obrońcą pozostawał już tylko niewielki, zanieczyszczony i cuchnący strumień. Pod koniec miesiąca wysadzono w powietrze mury oporowe. Wieże oblężnicze podtoczono pod kilka bram twierdzy. Car osobiście zagrzewał wojsko do walki. Podpalono umocnienia. 1 października Artyleria rosyjska strzelając ogniem bezpośrednim rozbiła mury kazania. Szturm wyznaczono na dzień następny. Propozycja kapitulacji została odrzucona. Iwan usłyszał – nie poddamy się. Na murach róś, na wieżach róś. To nic. Zbudujemy nowy mur i albo umrzemy, albo uda nam się bronić. Postępowanie cara w dniu rozstrzygającego starcia było co najmniej dziwne. Wojsko walczyło od wczesnych godzin rannych, car w tym czasie słuchał mszy. Do namiotów, w którym odprawiono nabożeństwo, dochodził huk wystrzałów, wybuch ładunków minerskich. Przybiegali bojarzy prosząc, by monarcha ukazał się oblegającym i dodał im zapału. Car nie ruszał się z miejsca. Wsiadł na konia dopiero w chwili, gdy Rosjanie wdarli się do miasta i praktycznie rzecz biorąc wynik walki został już przesądzony. Możliwa jest dwojaka interpretacja opisywanego wydarzenia. Najprościej byłoby stwierdzić, że car stchurzył w obliczu rzeczywistego niebezpieczeństwa, ale nie zawodził przecież w chwilach starć z opozycją wewnętrzną, co wymagało wcale nie mniejszej odwagi niż bój pod murami kazania. Bardziej prawdopodobna wydaje się wersja, że Iwan IV demonstrował pobożność po to, by nie pozbawiać się ostatniego ze swych oddziałów odwodowych – i rzucić go do walki albo w chwili koniecznej potrzeby, albo też w momencie, gdy nie będzie groziła żadna nieprzewidziana zmiana sytuacji. Jak się okazało, oddziały rezerwowe dowodzone przez monarchę wkroczyły do boju we właściwym czasie. Część bowiem wojsk znajdujących się w mieście zajęła się grabieżą domów, zapominając o przeciwniku, który wciąż jeszcze stawiał zaciekły opór. Po spaleniu meczetu i zabiciu muły, Część wojsk tatarskich usiłowała ratować się ucieczką przez rzekę, jednak Rosjanie rozbili je doszczętnie. Przy życiu pozostali tylko nieliczni mieszkańcy Kazania. Jeszcze przed rozpoczęciem szturmu Iwan IV wydał rozkaz zabijania wszystkich, których napotka się z bronią w ręku. Poza kobietami i dziećmi nie brano jeńców, a w żarze bitewnym śmierć poniosło także wiele z nich. Car postępował tak jak Hanowie tatarscy. Mieszkańców Kazania, którzy przeżyli oblężenie i walki w mieście, podarował swym żołnierzom. Sam zabrał tylko ostatniego Hanna Kazańskiego, Jedigera, armaty i sztandary. Danilę z terenów podporządkowanych dotychczas Tatarom utrzymał w niezmienionej wysokości. W mieście oczyszczonym z trupów w ciągu kilku dni wystawiono cerkiew. Mianował namiestników. 11 października 52 roku car ruszył w drogę powrotną. Po miesiącu znalazł się w Moskwie. Triumfalny wjazd do stolicy stał się okazją do zorganizowania iście teatralnego spektaklu. Metropolita moskiewski w publicznie wygłoszonym przemówieniu powitalnym przyrównał monarchę do Konstantyna Wielkiego, Świętego Włodzimierza, Aleksandra Newskiego i Dymitra Dońskiego. Na oczach licznie zgromadzonych i rozradowanych widzów Iwan zrzucił zbroję, nałożył czapkę Monomacha, Zawiesił krzyż na szyi, zsiadł z konia i piechotą udał się do Soboru Uspieńskiego na Kremlu, gdzie wziął udział w nabożeństwie dziękczynnym. Przez następne trzy dni ucztowano, bawiono się i przyjmowano hojne dary cesarskie. W latach 55-60 na Placu Czerwonym w Moskwie wybudowano wspaniałą świątynię pod wezwaniem opieki Matki Boskiej, po rosyjsku – chram pokrowa. Zachowana w niemal niezmienionym stanie do dnia dzisiejszego świadczy o wdzięczności cara Iwana Groźnego dla niebios. Zdobycie kazania stwarzało Moskwie możliwości dalszej ekspansji, a zwłaszcza uderzenia w najbliższej przyszłości na Hanat Astrachański, który pozbawiony oparcia sąsiadów, nie stanowi już teraz łupu zbyt trudnego do zdobycia. Nie ustawały jednak niepokoje na wschodnich i południowych rubieżach państwa. i tatarzy kamscy, a także inne narodowości podporządkowane dotychczas kazaniowi prowadziły bez przerwy walkę podjazdową z nowymi władcami. Kurierzy carscy rosyjscy chłopi, ba, nawet bojarzy ginęli bez wieści na terenach zdobytych przez Moskwę. Czasem tylko znajdowano ich ciała doszczętnie ograbione z odzieży i kosztowności. Z kolei rosyjskie ekspedycje karne postępowały podobnie. Palono całe wsie, zabijano mieszkańców bez względu na wieki płeć. Dopiero po pięciu latach zapanował względny spokój. Tymczasem przyszła kolej na strachań. Właśnie między hanami tatarskimi walczącymi o spadek po Złotej Ordzie sprzyjały planom Iwana. Orda Nogajska zwróciła się do cara z prośbą o udzielenie pomocy w zamierzonej akcji przeciw Hanowi Astrachańskiemu, Jamgurczejowi. Zamiast za to obiecywano przyjęcie przez Nogajów zwierzchnictwa Moskwy. Na wiosnę 1954 roku wojska rosyjskie ponownie ruszyły do walki. Tym razem car nie uznał za stosowne stanąć na czele wyprawy. Zadanie było znacznie łatwiejsze niż poprzednio. Dowodzili książęta Jerzy Pronski, Szemiakin i Aleksander Wiaziemski. Poczynali sobie nie gorzej niż ich mocodawca. Gdy po zdobyciu języka okazało się, że cała niemal załoga strachania opuściła gród, by wydać walną bitwę w polu, uderzyli na miasto, zajmując je bez żadnego oporu. I liczni żołnierze uciekli na sam widok zbliżającej się armii rosyjskiej. Hanat przekazano sojusznikowi Moskwy, Derbysz, Alemu, z zastrzeżeniem, że po jego śmierci przejdzie na własność carów rosyjskich. Dotychczasowy Han astrahański Jamgurci uciekł do Azowa. astrahańczycy liczyli na pomoc sąsiednich plemion, którym jednak wcześniejsze rosyjskie wyprawy pacyfikacyjne odebrały ochotę na przeciwstawianie się regularnym wojskom moskiewskim. Astrahań zdobyto 2 lipca 1954 roku Wieści o sukcesie nadeszły do Kołomieńskoje 29 sierpnia. Car przebywał tutaj świętując swoje imieniny. Wkrótce nadarzyła się okazja zniszczenia Ordy Nogajskiej. W rok po zdobyciu astrachania Han Nogajski z maju zwrócił się o pomoc do Iwana IV po zamordowaniu swego brata Jusufa. Szpiedy donosili carowi o walkach wewnętrznych w ordzie. Krewni Jusufa Sformowali oddziały uganiające się po stepie Za żołnierzami Izmaiła Żyzie bratobójcze, organizowane przez Tatarów Nogajskich Szybko zmniejszyły ich liczebność Oraz poważnie ograniczyły zdolność Do stawiania oporu możliwej interwencji z zewnątrz Iwan natychmiast zwiększył możliwość Uzyskania nowej zdobyczy Bez większego wysiłku zbrojnego Przeprawy na Wołdze zostały obsadzone Przez wojsko rosyjskie Które miało bronić je przed możliwymi atakami Spadkobierców Jusufa Przekonano się jednak wkrótce, że kłopoty z Tatarami jeszcze się nie zakończyły. Krywni Yusufa i Jamgurci wraz z armią stanęli pod astrachaniem. Przerażony derbysz Ali, nie wierząc widocznie w skuteczność pomocy moskiewskiej, wdał się z nimi w pertraktację, zatajając ten fakt przed Iwanem. Car dowiedział się i tak o wszystkim i natychmiast wyprawił oddziały interwencyjne. Nie zdążyły one przecież przeszkodzić Derbysz Alemu w przejściu na stronę nieprzyjaciela, ponieważ w tym samym czasie rozpoczęły się antyrosyjskie rozruchy w Kazaniu, zaczęto podejrzewać inspirację Krymu. I rzeczywiście, około tysiąca Tatarów krymskich walczyło u boku Derbysza, który jednak opuścił strachań pozostawiając go na pastwę Rosjan, którzy ponownie i tym razem ostatecznie zajęli miasto. Wkrótce potem, pod koniec 1956 roku na stronę Iwana przeszły wojska nogajskie dowodzone przez krewnych Jusufa. Osadzono je w Astrachaniu. Derbysz Ali uciekł do Azowa, tak jak poprzednio Jamgurci. I znowu wydawało się, że nastąpią lata długo oczekiwanego pokoju. Ponownie nadzieje te spełzły na niczym. Większość nogajów opuściła Izmaiła, który jest nienawidzony przez półziomków, Mógł liczyć tylko na wsparcie rosyjskie. Nie odmawiano mu go, ale na wszelki wypadek, chcąc odwieść od możliwej zdrady, uprzedzano, że nie da się usunąć wszystkich jego wrogów, by nie mówiono później, iż "gospodar chrześcijański okłamuje muzułmanów. Do Moskwy zaczęli przybywać posłowie z Kaukazu, prosząc o pomoc przeciw Tatarom Krymskim i o przywileje handlowe w Kazaniu i Jastrachaniu. Sytuacja panująca w księstwach kaukaskich przypominała położenie w upadających hanatach tatarskich. Na poważniejsze zaangażowanie się w tym kierunku Rosja była zbyt słaba, zwłaszcza że musiała liczyć się wówczas z natychmiastową zbrojną kontrakcją Krymu. Słabe i skłócone z sobą państewka na Kaukazie nie były w tym czasie zbyt interesujące także z gospodarczego punktu widzenia. Podporządkowanie ich Iwanowi nie przyniosłoby natychmiastowych korzyści wiążących się z rozwojem handlu, jak działo się to na przykład w przypadku kazania i astrachania. Trudno więc dziwić się, że w tym wypadku car okazał się nader wstrzemięźliwy. Za najważniejsze zadanie uznał wówczas ograniczenie wpływów Krymu na terenach nadwołżańskich. Wprawdzie między Bach Sarajem, a Moskwą nieustannie krążyły poselstwa, a podarunki dla Hana corocznie trafiały do jego pałacu, ale obydwie strony sposobiły się do nowego starcia. Han nie decydował się na udzielenie większego wsparcia buntownikom w Kazaniu i Astrachaniu, gdyż nie dawało mu to żadnych korzyści materialnych. Pozostawała jedyna, wielokrotnie wypróbowana droga – wyprawa na Moskwę połupy. łupy. Devlet Girej rozpuścił wieści, że rusza na wschód – gdy w rzeczywistości pchnął 60-tysięczną armię na północ Car nie wiedział o tym i postanowił wykorzystać stosowny, jak mu się wydawało, moment do ataku na Krym pozbawiony większości obrońców 13 tysięcy żołnierzy rosyjskich, dowodzonych przez Iwana Szerymietiewa, wyruszyło na południe Głównym ich zadaniem miało być spustoszenie pogranicznych terenów Hanatu Krymskiego i odciągnięcie Dewlet gireja z nad Wkrótce jednak otrzymał wiadomości o rzeczywistym stanie rzeczy. Zalarmowany car pchnął oddziały posiłkowe na pomoc temu wojewodzie, a po kilku dniach sam stanął na czele wyprawy. Działo się to jesienią 1555 roku. Szeremieciew walczył ze zmiennym szczęściem. Początkowo udało mu się zdobyć tabory przeciwnika i zagarnąć wiele tysięcy koni tatarskich. Musiał jednak w tym celu rozdzielić swe siły. Devlet-Girej wykorzystał to natychmiast. W dwudniowej bitwie, jako rozegrała się w odległości niemal 200 km na południe od Tuły, rozbił wojsko rosyjskie, a Szeremity został ciężko ranny. Posiłki prowadzone przez cara zbliżały się dopiero w tym czasie do Tuły. Tatarzy zawrócili spiesznie na Krym, a Iwanowi nie pozostawało nic innego, jak powrócić do Moskwy. W roku następnym, na wiosnę, Wojska znowu wyruszyły ze swych lesz na spotkanie przeciwnika. Silny oddział rosyjski popłynął nawet Dnieprem do samych granic Hanatu Krymskiego, lecz poza kilkoma drobnymi potyczkami i odważną demonstracją swojej obecności na Ukrainie wówczas kresowej ziemi litewskiej nie osiągnął żadnego istotnego sukcesu. Z kolei Hana zmusił do odwrotu wybuch epidemii na Krymie. Iwan Znalazł niespodziewanego sojusznika w osobie starosty kaniowskiego, księcia Dymitra Wiśniowieckiego, który nie tylko ofiarował carowi swe służby, ale zagrodził Tatarom drogę na Dnieprze, ufortyfikowawszy wyspę Hortycę. Wziął także forteczkę krymską Islam Kermen. Devlet Girej nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Moskwa i jej sojusznicy stanęli nad samymi granicami Hanatu, bezpośrednio zagrażając jego istnieniu. Wezwał więc do siebie stałego przedstawiciela carskiego w Bachczy Saraju i rozpoczął z nim rozmowy na temat możliwości zawarcia pokoju. Nie zostały one przecież sfinalizowane. Wobec bowiem stałego zagrożenia tatarskiego i braku pomocy zarówno rosyjskiej, jak i litewskiej, Wiśniowiecki musiał opuścić Hortyce oraz kaniów i Czerkasy, Pozostawić je na łasce losu i schronić się w Moskwie, gdzie zresztą został szczerze wynagrodzony przez cara za krótkotrwałą wprawdzie, lecz ofiarną i wierną służbę. Stosunki między Krymem a Moskwą znalazły się obecnie w tym samym stadium, co przed kilku laty. Han dopominał się podarków, łudząc przeciwników obietnicami trwałego pokoju. Z kolei ci udawali, że wierzą w tatarskie przyrzeczenie, ale jednocześnie przygotowywali się do odparcia kolejnego ataku. Rosja zresztą mobilizowała swe wojska na południu nie tylko do obrony granic, lecz i do akcji zaczepnych. Nowa niszczycielska wyprawa tatarska przeciw Moskwie wyruszyła już zimą z roku 1958 na 1959. Odwet nastąpił na wiosnę. Wiśniewiecki hulał w rejonie Azowa. A Adaszew zaś osiągnął nawet ujście Dniepru, zdobył dwa okręty tureckie oraz wyzwolił wielu jeńców rosyjskich, litewskich więzionych na Krymie. Iwan IV w listach do Hana stwierdzał z ironią, że Rosjanie poznali już wszystkie drogi prowadzące do jego posiadłości. Car nie zdecydował się jednak na walną rozprawę z Krymem, chociaż doradcy nakłaniali go do tego. Nie ulega wątpliwości, że dysponował dostateczną siłą zdolną do pokonania swego głównego przeciwnika na południu. Odniósł już wiele mniejszych sukcesów w bezpośrednich starciach, a zdobycie kazania i astrachania pozwalało na swobodne manewrowanie wojskami bez obawy o ewentualną dywersję na wschodnim skrzydle armii. Oceniając przyczyny tej zadziwiającej wstrzemięźliwości monarchy rosyjskiego, Mówi się dzisiaj o znanych carowi, a nie sprzyjających wielkiej ekspedycji zbrojnej w warunkach naturalnych. Posiadłości rosyjskie oddzielone były od Krymu stepem, który zaczynał się już pod samą niemal tułą. Nie dawał on żadnego schronienia ani przed słońcem, ani przed deszczem czy mrozem. Drobna zwierzyna, którą można było tu upolować, nie zapewniała wystarczającej ilości żywności dla wykarmienia kilkudziesięciotysięcznej armii. Droga Dnieprem była zbyt ryzykowna, gdyż dostępu do Morza Czarnego broniły liczne porochy w dolnym biegu rzeki. Na tego rodzaju ekspedycje mogły sobie pozwolić jedynie niewielkie oddziałki kozackie, dobrze znające teren, po którym się poruszały. Dodać do tego należy nieuniknioną w takim wypadku wojnę z Turcją, która w owym czasie znajdowała się u szczytu Potęgi, wciąż jeszcze opromieniona sławą zdobywczyni Konstantynopola i zwyciężczyni Cesarstwa Bizantyjskiego. Lew, ruszony raz ze swego legowiska, mógł okazać się bardzo niebezpieczny dla Rosji. Tak więc, kiedy po wyprawie Adaszewa na Krym znalazło się w jego rękach paru Turków, natychmiast odesłał ich do Oczakowa, prosząc, by przekazali sultanowi, iż car nie walczy przeciw niemu, lecz przeciwnie pragnie utrzymywać z nim stosunki przyjacielskie. Przyjrzawszy się uważnie ówczesnej sytuacji, Znajdziemy także inne powody, dla których Iwan unikał próby znalezienia ostatecznego rozwiązania problemu Krymu. Nawet pomyślny wynik takiej rozprawy z Krymem nie gwarantował możliwości utrzymania zdobytych ziem w rękach rosyjskich. Poza Turcją doszukalibyśmy się jeszcze co najmniej dwóch pretendentów do nich, a mianowicie Polski i Litwy. Wkrótce zresztą wystąpiły one jako zjednoczony organizm Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dla Litwy, po odrodzeniu się państwa rosyjskiego, jedyne możliwości ekspansji istniały właśnie w kierunku południowym. Zbytnie zainteresowanie się Moskwy terenami ukraińskimi stawiałoby pod znakiem zapytania wartość rozejmu z Litwą, utrzymywanego i tak z wielkim trudem. Polscy magnaci także coraz bardziej łakomym okiem spoglądali na żyzne, a niemal zupełnie niezagospodarowane ziemie naddnieprzańskie. Poza tym, państwo rosyjskie od 55 roku znajdowało się w stanie wojny ze Szwecją. Prowadzenie wojny na dwa, nawet ewentualnie trzy fronty przekraczało możliwości kraju osłabionego walkami wewnętrznymi. Cel, jak wiemy, przygotowywał się nadto to do ostatecznej rozprawy z opozycją. Część oddziałów wiernych monarsze mogła przydać się samej Moskwie. Król szwedzki Gustaw Waza Chciał przechwycić całość handlu towarami rosyjskimi przechodzącymi przez Bałtyk. Zwalczając Danię zamierzał ominąć Sund, budując nową drogę wodną na zachód przez jeziora szwedzkie połączone ze sobą kanałami. Rozbudowywany Wyborg i nowo założony Helsingforsz, fińskie Helsinki, stać się miały głównymi punktami przeładunkowymi dla produktów rosyjskich. Iwan nie był skłonny do rezygnacji z własnych ambicji pchających go w kierunku Morza Bałtyckiego. Zgodne były one zresztą z interesami gospodarczymi państwa rosyjskiego. Granica szwedzko-moskiewska stała się terenem ciągłych starć o lokalnym początkowo charakterze, który jednak wkrótce przekształciły się w formalną wojnę. Droga do rozejmu, a tym bardziej do pokojowego rozwiązania sporu była nadzwyczaj trudna, Gdyż car nie chciał prowadzić rozmów bezpośrednich, zlecając je swoim namiestnikom w Nowogrodzie, co z kolei urażało Gustawa Wazę. Działania wojenne nie przyniosły sukcesu żadnej ze stron. Rosjanie stali pod Wyborgiem, Szwedzi zaś pod Orjeszkiem, późniejszy Schlisselburg, dziś Pietrokriepość. Palono wsie, wywożono ludność, traktując ją jak niewolników. Szwedzi nie mogli doczekać się obiecanej pomocy z Inflant i Polski, a Rosjanie nie przejawiali większego zdecydowania w akcjach zaczepnych. Po dwóch latach walk w 1957 roku w Moskwie podpisano traktat kończący działania wojenne. Posłowie Gustawa Wazy musieli ścierpieć, że Iwan IV wypominał ich królowi niskie pochodzenie. Król Szwecji wywodził się bowiem z bogatej szlachty, a na tron powołany został w roku 1523 po zwycięskim powstaniu przeciw panowaniu Duńskiemu. Mówiono powszechnie, że handlowe zdolności monarchy dorównywały dyplomatycznym, co zresztą zarzucił mu car moskiewski w jednym ze swoich listów. Zawarty układ gwarantował swobodny przejazd dla kupców obydwu stron, łącznie z wolnością prowadzenia handlu. Szwedzi uzyskali prawo wjazdu do Moskwy, Nowogrodu Wielkiego, Kazania i Astrachania – oraz przejazdu przez państwo moskiewskie do Indii i Chin, Rosjanie zaś wjazd do Szwecji i przejazd przez jej posiadłości do Lubeki, Antwerpii, Hiszpanii, Anglii i Francji. Granice państw nie uległy żadnym zmianom. Między Szwedcy znajdujący się na terenie Rosji mieli zostać wykupieni przez własny rząd. Rosjanie powracali do ojczyzny bez wykupu. Traktat ze Szwecją wskazywał wyraźnie na rzeczywiste zainteresowania Rosji. Określała je nie polityka dynastyczna Iwana IV, lecz potrzeby gospodarki i handlu rosyjskiego. Państwo moskiewskie starało się wszelkimi sposobami włączyć do walki o panowanie nad Morzem Bałtyckim. Jak dotąd posiadało jedynie niewielki dostęp do niego i to w miejscu, które nie nadawało się do zagospodarowania ze względu na gęste lasy i rozległe bagna. Dopiero po 150 latach Piotr I wybudował tutaj Petersburg na kościach wielu dziesiątków tysięcy poddanych, których zmuszono do niewolniczej pracy. W połowie XVI wieku nie przypuszczano, by bez zdobyczy terytorialnych można było wyjść nad Morze Bałtyckie z handlem rosyjskim. Przywiązany do tradycji i wychowywany wśród rusko-prawosławnych obyczajów Iwan nie unikał kontaktów z Europą. Starał się ściągnąć do swego państwa rzemieślników, architektów, artystów i rusznikarzy z zachodu. Sąsiedzi Moskwy, zwłaszcza zakon inflandzki, patrzyli z niepokojem na jej poczynania, starając się przeszkodzić w organizowaniu przez sprytnych wysłanników cara przerzucie specjalistów do Rosji. Łapano ich po drodze, więziono, ekspediowano z powrotem, a nawet mordowano. Droga lądem stała się bardzo niebezpieczna. Na morzu zaś znalazły się statki i okręty wszystkich państw nadbałtyckich. Nie było jednak wśród nich żadnej jednostki rosyjskiej. Car moskiewski, realizator zaleceń Lego, począł szukać pretekstu do uderzenia w kierunku północno-zachodnim. Ze względu na jednoczesne zagrożenie tatarskie, cios miał być wymierzony w najsłabszego z przeciwników, którym, jak sądzono, były inflanty. Nie wiadomo, czy Iwan zdawał sobie sprawę, że w tym samym czasie podobne apetyty zdradzał Zygmunt August, samodzielnie panujący w Polsce i na Litwie od śmierci ojca w 1948 roku, a nawet, że już porozumiewał się z księciem Albrechtem Pruskim w sprawie ewentualnego schodowania Inflant. W Moskwie wygrzebano z archiwum Stary Traktat, zawarty w roku 1502 między Rosjanami a Zakonem Inflanckim, w którym mowa była o jakiejś daninie płaconej z Dorpatu, dziś Tartu, na rzecz księcia moskiewskiego. Przez 50 lat Inflanty nie zapłaciły ani grosza. Gdy w roku 54 w rosyjskiej stolicy pojawili się posłowie wielkiego mistrza, prosząc o przedłużenie rozejmu, przyjął ich Hadaszew oświadczając, że car postanowił nie uwzględnić prośby z powodu złamania postanowień traktatu z 1502 roku. Stanowcza postawa Daszewa i wyraźna groźba rozpoczęcia wojny w wypadku odrzucenia żądań rosyjskich skłoniły posłów inflackich do ugody, z tym jednak, że postanowiono przeciągnąć całą sprawę, aby zyskać na czasie. W parafowanym podówczas traktacie rozejmowym Inflanty zobowiązywały się do spłacenia zaległej daniny w ciągu najbliższych trzech lat, udzielenia wszystkim chcącym z tego skorzystać prawa do wolnego tranzytowego przejazdu do i z państwa moskiewskiego przez ziemie inflanckie oraz niesprzymierzania się z Litwą i Polską przeciw Rosji. Ponieważ posłowie inflanty oświadczyli, że do traktatu włączono pewne punkty, zwłaszcza o daninie na rzecz Moskwy, bez uzyskania wstępnej zgody wielkiego mistrza i biskupa – do Dorpatu udała się legacja rosyjska w celu ostatecznego wynegocjowania i podpisania układu. Tutaj warunki postawione przez cara wywoływały oburzenie. Oznaczały one całkowite uznanie zwierzchnictwa rosyjskiego. Inflanty znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Podpisanie traktatu obarczało skarb poważnymi zobowiązaniami, nie mówiąc już o politycznej i moralnej interpretacji narzuconych artykułów, Odmowa złożenia podpisów prowadziła do wojny. Tymczasem posłowie rosyjscy zażądali nie tylko podpisu wielkiego mistrza i biskupa, lecz również dokonania zwyczajowych czynności ratyfikacyjnych – zamiany pieczęci poselskich na pieczęcie władców Finlandii. Na to także wreszcie wyrażono zgodę, spodziewając się ewentualnej późniejszej interwencji cesarza niemieckiego, do którego wysłano notę protestacyjną wraz ze szczegółową informacją o zaszłych wydarzeniach. Posłowie rosyjscy nie przejmowali się tym zupełnie, a gdy otrzymali do ręki podpisany i ratyfikowany traktat rozejmowy, podjęli wódką odprowadzających ich dworzan. Stwierdzali bez beztrosko – jeśli gospodar nie otrzyma należnej mu daniny, to sam ją sobie weźmie. Trzy lata minęły szybciej niż się spodziewano. Cesarz nie interweniował i gdy w 57 roku w Moskwie pojawili się ponownie posłowie Inflancy, prosząc o umorzenie długu i rezygnację z nałożonej daniny, nie zostali w ogóle przyjęci na dworze carskim, bo miesiącu wrócili z pustymi rękami.